Rozdział 29 Mosjasz proponuje, aby zamiast królów wybierali sędziów. Niesprawiedliwy król prowadzi swych poddanych do grzechu. Alma młodszy, wyższy kapłan kościoła, zostaje wyznaczony na naczelnego sędziego. Alma starszy i Mosjasz umierają. Uczyniwszy to... Mosjasz rozesłał po całym kraju posłańców, pragnąc dowiedzieć się od ludu, kogo chcieli mieć za swego króla. I stało się, że odpowiedzieli chcemy, aby Aaron, twój syn, był naszym królem i panującym. Ale Aaron odszedł do kraju Nefi. Król nie mógł więc przekazać mu królestwa, ani też Aaron nie chciał go przejąć, jak też żaden z synów Mosjasza nie chciał przejąć królestwa. Król Mosiasz Posłał więc ponownie posłańców z odezwą, którą napisał do swych poddanych, a zawierała ona następujące słowa. Moi poddani, a raczej moi bracia, albowiem uważam was za moich braci, pragnę, abyście rozważyli sprawę, z którą odwołuję się do was. Oto chcecie mieć króla. I oświadczam wam, że ten, komu królestwo prawowicie się należy, wyrzekł się panowania i nie chce przejąć królestwa I jeśli teraz ktokolwiek inny zostanie wyznaczony na jego miejsce obawiam się, że powstałyby pomiędzy wami spory i kto wie czy mój syn, któremu się to królestwo prawowicie należy nie okaże się później gniewny i nie odciągnie na swoją stronę części tego ludu co spowodowałoby wojny i walki między wami przyczyniając się do wielkiego rozlewu krwi i wypaczenia drogi pana i zgubiłoby duszę wielu ludzi Mówię wam, bądźmy mądrzy i weźmy to pod uwagę. Nie mamy prawa sprowadzić śmierci na mego syna, ani też na tego, kto zostałby wyznaczony na jego miejsce. I jeśli mój syn stanie się znowu dumny i próżny, odwoła on, co powiedział, i zażąda królestwa, co spowoduje, że on sam, a także ten lud popełnią wiele grzechów, bądźmy więc mądrzy, weźmy to pod uwagę i uczyńmy to, co przyczyni się do pokoju pośród tego ludu. Oto będę waszym królem do końca mego życia, jednak wyznaczmy sędziów, aby sądzili ten lud według naszego prawa i na nowo ustalmy rządy tego ludu, albowiem wyznaczymy mądrych ludzi, by byli sędziami i sądzili ten lud według przykazań Boga. Oto lepiej, aby człowiek był sądzony według prawa Boga niż człowieka, gdyż wyroki Boga są zawsze sprawiedliwe, podczas gdy wyroki człowieka nie zawsze są sprawiedliwe. Jeśli więc byłoby to możliwe, abyście mieli za królów sprawiedliwych ludzi, którzy stosowaliby prawa Boga i sądzili ten lud według jego przykazań, jeśli waszymi królami byliby ludzie, którzy jak mój ojciec Beniamin służyliby temu ludowi, mówię wam, jeśli by tak zawsze było, właściwym by było, aby zawsze panowali nad wami królowie. Także ja sam wszelkimi siłami starałem się nauczać was przykazań Boga i zaprowadzić pokój w tym kraju, abyście nie mieli więcej wojen, walk, kradzieży, rabunków, morderstw czy jakiejkolwiek niegodziwości. I kto popełniał niegodziwość był przeze mnie karany zależnie od swego przestępstwa zgodnie z prawem danym nam przez naszych ojców i mówię wam że ponieważ wszyscy ludzie nie są sprawiedliwi nie jest wskazane abyście mieli króla czy królów którzy by panowali nad wami albowiem jak wiele zła jest popełniane za przyczyną jednego króla który jest złym człowiekiem jak wielkie jest zniszczenie, które on powoduje nie zapominajcie króla Noego jego niegodziwości i jego występków ani niegodziwości i występków jego ludu jak wielkie dotknęło ich zniszczenie Także z powodu swych niegodziwości Zostali wzięci w niewolę I bez interwencji wszechmądrego stworzyciela Ze względu na ich szczere nawrócenie się Pozostaliby niechybnie nawet teraz w niewoli Jednak On ich ocalił Gdyż ukorzyli się przed Nim Ponieważ wołali do Niego usilnie Wyzwolił ich z niewoli I tak we wszystkim Pan okazuje swą moc I miłosierdzie ludziom, którzy Mu ufają I teraz mówię wam że nie jesteście w stanie obalić niesprawiedliwego króla bez wielu walk i wielkiego rozlewu krwi. Albowiem ma on swych przyjaciół w czynieniu zła, utrzymuje przy sobie straż, obala prawa tych, którzy przed nim sprawiedliwie panowali i depcze swymi stopami przykazania Boga. Ustanawia nowe prawa i rozsyła je pośród ludu, prawa ustanowione według jego niegodziwości i skazuje na śmierć tego, kto nie przestrzega jego praw. I jeśli ktokolwiek buntuje się przeciwko niemu, wysyła swe armie, aby walczyły z nimi i zabija ich, jeśli tylko jest to w jego moc, i tak niegodziwy król wypacza drogi wszelkiej prawości. Dlatego mówię wam, że nie jest wskazane, abyście doświadczali takiego zła. Wybierzcie więc głosem tego ludu sędziów, abyście byli sądzeni według praw danych wam przez naszych ojców, praw, które są słuszne i były im dane przez Pana. Oto rzadko zdarza się, że głos ludu żąda tego, co jest niesprawiedliwe, często jednak żąda tego mniejszość ludu. Będziecie więc tego przestrzegać i uczynicie to swym prawem, że wszelkie kwestie będziecie rozstrzygać większością głosów ludu. I jeśli nadejdzie czas, gdy głos ludu wybierze niegodziwość, wtedy wyroki Boga spadną na was, wtedy nawiedzi On was wielką zagładą, tak jak wcześniej nawiedził lud tej ziemi. Jeśli będziecie mieli sędziów, którzy nie będą sądzić według danego wam prawa, możecie ich poddać pod sąd wyższego sędziego. Jeśli wasi wyżsi sędziowie nie będą wydawać sprawiedliwych wyroków, możecie zażądać, aby kilku niższych sędziów zebrało się i osądziło waszych wyższych sędziów, jak domaga się tego głos ludu. Nakazuję wam to czynić w bojaźni przed Panem i zabraniam wam ustanowienia króla, aby ci ludzie, jeśli będą popełniać grzechy i niegodziwość, sami byli za nie odpowiedzialni. Albowiem mówię wam, że grzechy wielu ludzi nastąpiły wskutek niegodziwości ich królów. Ich królowie są więc odpowiedzialni za ich grzechy. Pragnę, aby nigdy nie było na tej ziemi takiej niesprawiedliwości, szczególnie pośród mego ludu. Pragnę, aby ta ziemia była ziemią wolności, aby każdy miał jednakowe prawa i przywileje. Jak długo Pan uzna to za właściwe, abyśmy tutaj mieszkali i zajmowali ten kraj i jak długo nasi potomkowie pozostaną na tej ziemi. I król Moswiarz napisał do nich o wielu innych rzeczach, ukazując różne trudności i kłopoty sprawiedliwego króla, boleść jego duszy nad swoim ludem, a także różne żale ludu skierowane do króla i wyjaśnił im to wszystko. I powiedział, że tak nie powinno być, bo brzemię to powinno spoczywać na barkach całego ludu, aby każdy człowiek miał w tym swój udział. I objaśnił ich także o różnych krzywdach, których by doświadczyli, mając nad sobą niesprawiedliwego króla. O wszelkiej niegodziwości i występkach takiego króla, wojnach, walkach, rozlewie krwi, kradzieżach, rabunkach, rozpuście i różnych innych niegodziwych występkach, których nie można tutaj wyliczyć, mówiąc im, że tak nie powinno być i że jest to wyraźnie sprzeczne z przykazaniami Boga. I stało się, że gdy król Mosjasz rozesłał te słowa do swego ludu, przekonali się oni o prawdzie jego słów. Zrezygnowali więc z mianowania króla i gorąco zapragnęli, aby wszyscy w całym kraju mieli jednakowe prawa i każdy wyrażał gotowość poniesienia odpowiedzialności za swe własne wykroczenia. Stało się więc, że zgromadzili się w grupach po całym kraju, aby głosować na sędziów, którzy sądziliby ich według danego im prawa i radowali się niezmiernie ze względu na przyznane im swobody. Ich miłość do Mosjasa przybrała na sile i cieszył się on u nich największym szacunkiem, bo nie uważali go za tyrana, myślącego tylko o własnej korzyści, o zyskach, które wypaczają duszę, albowiem nie żądał od nich bogactw, ani nie znajdował przyjemności w rozlewie krwi, lecz zaprowadził pokój w kraju i sprawił, że zostali wyzwoleni od wszelkiego rodzaju niewoli, mieli więc dla niego wielki szacunek ponad wszelką miarę. I stało się, że wyznaczyli sędziów, aby nad nimi panowali, to jest sądzili ich według prawa i wyznaczyli ich w całym kraju. I stało się, że Alma został wyznaczony na pierwszego naczelnego sędziego, będąc także wyższym kapłanem, otrzymawszy ten urząd od swego ojca, który powierzył mu pieczę nad wszystkimi sprawami Kościoła. I Alma postępował drogami Pana, przestrzegał Jego przykazań i sądził sprawiedliwie, a w kraju panował niczym niezmącony pokój. I tak zaczęło się panowanie sędziów w całym kraju Zarachemla pośród ludu zwanego Nefitami, z Almą jako ich pierwszym naczelnym sędzią. I stało się, że Jego ojciec zmarł, przeżywszy 82 lata, wypełniwszy w swym życiu przykazania Boga. Zmarł także Mosjasz, a nastąpiło to w 33 roku jego panowania, gdy miał 63 lata. Było to więc w 509 lat od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę. Tak skończyło się panowanie królów nad ludem Nefiego, i nastał kres Dni Almy, który założył kościół.